Słowo Boże mówi, tak lub nie Co innego jest od złego, nie wiem, jest od złego Nie wiem, nie jest od Bożego Ducha Wiesz? Teraz zrób to Przeciwstaw się temu Nie bój się powiedzieć Bogu, Panie Po prostu tak ze mną jest tak ze mną jest. Nie wstydź się tego, nie jest żadna hańba, że przychodzisz do Boga i Ty, yy, przychodząc do Boga, mówisz, Panie, tak po prostu jest ja teraz muszę coś z tym zrobić. I ja będę zamykał te bramy. Wstań, proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas. Ojcze, dziękuję Tobie za to słowo. Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty dajesz nam dzisiaj, Panie, zajrzeć głęboko, Ojcze w to, co Ty określasz jako prawdę ostateczną. Ojcze, dziękuję Ci za to. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy teraz autorytet nad wszelkimi uczynkami ciała. One są dla nas teraz jasne. My ustanawiamy w tej chwili zupełną jasność uczynków ciała. Ojcze, my wiemy, że przed uczynki ciała wchodzą demony do naszego życia. A więc, ojcze, my od dzisiejszego dnia bierzemy autorytet i postanawiamy, że zamkniemy każdą prawę naszego ciału. Ojcze, w imieniu Jezusa żeby nie pozwolimy ojcze, żeby pramy były otworzone, ocie W imieniu Jezusa Chrystusa. My je teraz zamykamy, ojcze, Przyjmujemy od Ciebie mądrość, rozum. Ojcze. i będziemy zamykać prawie ciała. Krok po kroku, cyklicznie Ojcze. I nie będziemy się pali Ojcze. I wiemy, że owoc ducha będzie w sposób automatyczny się pojawiał w naszym życiu Ojcze. Coraz większy, coraz solidniejszy i coraz silniejszy. Bo chwast będzie wyrwany w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.